Rozdział pięćdziesiąty Moroni odmawia wymiany jeńców. Straże lamanitów zostają spojone winem i uwięzieni nefici uwolnieni. Nefici odzyskują miasto Gid bez rozlewu krwi. Gdy Moroni otrzymał ten list, jeszcze bardziej się rozgniewał, gdyż wiedział, że Amoron zdaje sobie w pełni sprawę ze swej nieuczciwości i z tego, że walczy w niesłusznej sprawie, prowadząc wojnę z nefitami. I Moroni powiedział... Nie wymienię za Moronem jeńców, jeśli nie wycofa się, jak to podałem w mym liście. Nie zwiększę jego sił, dodając mu żołnierzy. Wiem, gdzie Lamanici pilnują naszych, których wzięli do niewoli. Oto a Moron nie zrezygnował ze swych celów, postąpię więc z nim, jak powiedziałem. Będę dążył do ich zagłady, aż prosić będą o pokój. Gdy Moroni to powiedział, zarządził, aby rozpytano się, czy może pośród jego żołnierzy znajduje się potomek Lamana. I znaleźli żołnierza o imieniu Laman i był on jednym ze sług króla zamordowanego przez Amalikjasza. I Moroni zarządził, aby Laman z niewielką liczbą ludzi poszedł do strażników pilnujących nefitów. A pilnowano nefitów w mieście Gid. Moroni wyznaczył więc Lamana i kilkunastu żołnierzy, aby tam z nim poszli. Gdy nastała noc, Laman poszedł do strażników pilnujących nefitów i gdy go zobaczyli, spytali, kto idzie. Ale powiedział im, nie bójcie się, jestem Lamanitą. Oto uciekliśmy Nefitom, gdy spali i zabraliśmy im ich wino i mamy je z sobą. Gdy Lamanici to usłyszeli, przyjęli go z ochotą i powiedzieli mu, daj nam waszego wina, abyśmy się napili. Dobrze, że zabraliście z sobą wino, gdyż jesteśmy strudzeni. Ale Laman powiedział im, zachowajmy wino na później, gdy pójdziemy walczyć z nefitami, jednak to tylko zwiększyło ich pragnienie. I powiedzieli, jesteśmy zmęczeni, napijmy się więc tego wina, a później dostaniemy nasze racje wina, które wzmocnią nas do walki z nefitami. I Laman powiedział im, róbcie jak chcecie. I stało się, że pili wino dowoli i smakowało im, dlatego jeszcze więcej pili, a było ono mocne, będąc tak przygotowane. I tak pili i weselili się, aż stopniowo wszyscy upili się. I gdy Laman i jego ludzie zobaczyli, że wszyscy byli pijani i popadli w sen, powrócili do Moroniego i opowiedzieli mu o wszystkim, co się zdarzyło. I stało się to zgodnie z planem Moroniego. I Moroni zaopatrzył swych ludzi w broń, poszedł do miasta Gid, gdy Lamanici spali spojeni winem i przerzucił broń jeńcom, aż wszyscy zostali uzbrojeni. Nawet kobiety i wszystkie dzieci zdolne do władania bronią. I tak Moroni uzbroił jeńców, a wszystko to nastąpiło w wielkiej ciszy. I nawet jeśli przebudziliby Lamanitów, byli oni pijani i nefici mogli ich zabić. Ale Moroni tego nie chciał, gdyż nie lubował się w mordowaniu czy rozlewie krwi. Jego pragnieniem było ocalenie swoich rodaków od zagłady, a nie chcąc postąpić niesprawiedliwie, nie pozwolił na zabicie Lamanitów, gdy byli pijani. I osiągnął swoje cele, gdyż uzbroił nefitów uwięzionych za murami miasta i umożliwił im zajęcie innych części miasta i zarządził, aby jego ludzie odstąpili od nich i otoczyli armię lamanitów. Uczynili to w nocy, gdy więc lamanici przebudzili się rano, zobaczyli, że są otoczeni przez nefitów na zewnątrz, a ich jeńcy wewnątrz miasta są uzbrojeni. Widząc, że nefici mają nad nimi przewagę i że w tej sytuacji bezcelową byłaby ich walka z nefitami, ich dowódcy zażądali od nich broni i przynieśli ją i złożyli u stóp nefitów, prosząc, aby się nad nimi zlitowali. I tego Moroni pragnął. Wziął ich do niewoli i zajął miasto zarządzając, aby uwolniono wszystkich jeńców, którzy byli nefitami i przyłączyli się oni do armii Moroniego, znacznie ją wzmacniając. I stało się, że Moroni zarządził, aby Lamanici, których wzięto do niewoli, zaczęli pracę przy umacnianiu obwarowań wokół miasta Gid. I gdy umocnili miasto Gid, jak tego chciał, zarządził, aby zabrano ich do miasta obfitość, którego także strzegł z dużą liczbą żołnierzy. I pomimo wszelkich podstępów lamanitów, nefici zachowali wszystkich jeńców wziętych do niewoli, jak również odzyskane ziemię i utrzymali przewagę, którą nad nimi zdobyli. I stało się, że nefici zaczęli znowu zwyciężać i odzyskiwać swe prawa i przywileje. Wiele razy lamanici próbowali otoczyć ich nocą, ale w tych próbach stracili wielu żołnierzy, którzy dostali się do niewoli. I wiele razy próbowali podsunąć wino nefitom, aby ich zgładzić trując czy też upijając, ale w tym okresie swojej niedoli nefici nie ociągali się w modlitwie do Pana, swego Boga, że lamanici nie byli w stanie ich usiedlić. I nefici nie pili wina bez wypróbowania go najpierw na swych jeńcach spośród lamanitów. I byli ostrożni, aby ich nie otruto. I wypróbowywali wszystkich alkohole, uważając, że jeśli trucizna otruje Lamanite, otruje także Nefite. I Moroni uznał za stosowne przygotowanie się do ataku na miasto Morianton, gdyż Lamanici obwarowali je, aż stało się niezwykle silną twierdzą i bezustannie ściągali do tego miasta nowe posiłki wojska i zapasy żywności. Na tym kończy się 29. rok panowania sędziów nad ludem Nefiego.